Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, kłamstwo! Prawda. Prawda. Tajna historia Polski. Dobry wieczór Państwu. W studiu ze mną jest pan dr Andrzej Krzysztof Kunert, historyk zawołany z duszy, ciała i umysłu, twórca Fundacji Archiwum Polski Podziemnej, jak również redaktor naczelny Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii 1939-56. To jest Encyklopedia Powstania Warszawskiego. Przed chwilą pan doktor zeznał mi z zawstydzeniem, że liczba jego publikacji zwartych, nie licząc rozproszonych, dobiegła 130. Gratuluję. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Na Życzenie, nie będę tego tajić, naszych słuchaczy, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, nawet bardzo dalekiej, jak na przykład z Vancouver. Dziś zaczynamy rozmowy na kolejny temat, bardzo trudny, bardzo ważny dla naszych dziejów współczesnych, dla naszej historii najnowszej, mianowicie chodzi o hasłowo ujmowaną bitwę pod Monte Cassino. Okazuje się, jak człowiek sobie poczyta, że to nie była jedna jedyna bitwa o to wzgórze, że ich było w sumie, operacji było cztery, że generał Anders kilkakrotnie był stawiany przez aliantów i dowódców tego frontu amerykańskich przede wszystkim to znaczy generała Aleksandra potem generała Clarka i brytyjskiego generała Lisa przed wyborem choćby nawet czy atakować z jednej strony czy z trudniejszej drugiej i tak dalej i tak dalej kontrowersje są ale ogólnie mamy do czynienia od lat z jedną wersją przy czym PRL-u była ona czarna przeważnie i w ogóle uważano, że jest to nieznaczący zupełnie epizod, a w dodatku bezsensownie przeprowadzony. A teraz mamy do czynienia z białą legendą. Proszę powiedzieć, jak to było z tym wzgórzem, na którym klasztor opasto benedyktynów powstało, o ile pamiętam, w 529 roku, wzgórze miało 516 metrów, a numer na mapach wojskowych miało 593 i tam też właśnie jest cmentarz żołnierzy, którzy polegli pod Monte Cassino. No myślę, że trzeba by zacząć od przypomnienia niesłychanie dawnego i przez wiele dziesiątków i setek lat prawdziwego stwierdzenia polskiego, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wtedy akurat rzeczywiście do Rzymu prowadziła tylko jedna droga. jaka jak Asilina numer 6. Ale mamy 6. rok 1944. Mamy rok 1944. Jesteśmy do... we Włoszech. Rzym jest bardzo ważny w tym momencie ze względów strategicznych dla aliantów, którzy walczą, przypomnę, z Niemcami, Włochami, Japończykami i Austrią. Do tego bardzo ważnego miejsca na mapie i bardzo ważnego miejsca w planach operacyjnych, nawet strategicznych alianckich, prowadziła jedna jedyna droga, którą blokowało wzgórze z opactwem benedyktynów. Anders rzeczywiście jako dowódca drugiego korpusu polskiego, rzecz jasna podporządkowanego wyższym dowódcom alianckim, miał tak jak to bywało w czasie II wojny światowej w podobnych, ważnych, dramatycznych momentach miał prawo wyboru. To nie było tak, że Anders otrzymał rozkaz zdobycia Monte Cassino. Anders miał prawo wyboru. Czy miał od razu na początku, kiedy ustalono w sztabie, że to z, z górze trzeba zdobyć i trzeba się przebić właśnie tamtędy, czy też dopiero po klęsce kolejnych trzech operacji bez udziału drugiego korpusu? To już było w y, dramatycznym momencie klęski kolejnych oddziałów alianckich. W sumie Monte Cassino usiłowali zdobyć żołnierze siedmiu narodowości. Biły się o Monte Cassino naprawdę najbardziej elitarne oddziały alianckie, wtedy walczące od Stycznia. Od 22, 22. zaczęła się ta pierwsza operacja, 22. My, stycznia 1944 roku, my chyba jesteśmy, Francuzi byli pierwsi. My jesteśmy w maju, 11 maja, kiedy rusza pierwszy szturm oddziałów polskich, to już jest... 4 miesiące. ...zażartych, mhm. okupionych straszliwymi mhm. stratami, nieudanych szturmów kolejnych mhm. jednostek alianckich na Monte Cassino. Ośmiu narodowości... Anders miał, miał prawo wyboru, ale wydaje się, że, wydaje się, że tak na dobrą sprawę to nie miał, nie miał wyboru. I jeśli mówimy o Monte Cassino i o miejscu tej bitwy w historii Polski, w... w wieńcu naszej chwały, też, to powinniśmy zacząć od tego, że a było to niesłychanie ważne właśnie w tym momencie, że była to pierwsza bitwa tego korpusu. O czym się dość często zapomina? Była to pierwsza bitwa żołnierzy II Korpusu Polskiego, czyli Armii Andersa. Armii z... Andersa, która powstała w Związku Sowieckim w sierpniu 1941 roku. Tak, na dobrą sprawę. Właściwie opowieść o. Tych żołnierzach, którzy zdobyli Monte Cassino w maju 1944 roku, powinna zacząć się niemal pięć lat wcześniej, we wrześniu 1939. Powinna się zacząć od pierwszego marszu tych żołnierzy, tego najbardziej gorzkiego, dramatycznego, tragicznego, od ich marszu do niewoli sowieckiej, bo przecież stąd oni się a skoro w wodzie sowieckiej, to znaczy, że oni byli wcześniej na kresach. To byli żołnierze jednostek, które. jednostek wojska polskiego, które po 17 września znalazły się w zasięgu wkraczającej dokumentacji. agresji. Tak, oficjalnie tłumaczono to wtedy w ten sposób, że wojska sowieckie zaprowadzą tutaj porządek, zabezpieczą ład i dalsze, pokojowe funkcjonowanie ludności. A jeśli nie było mowy o wyzwoleniu uciskanych Białorusinów i Ukraińców? Od, od początku była mowa o tym, aczkolwiek trwały tam dramatyczne i burzliwe dyskusje między dwoma przyjaciółmi, najbliższymi wtedy sojusznikami, czyli Niemcami i Sowietami i Sowieci sobie wywalczyli takie, takie sformułowe w oficjalnych komunikatach, że prosząc grzecznie wcześniej o konsultację Niemców, że oni oficjalnie będą mówili właśnie, podawali tego typu powody, żeby, żeby tak powiem, nie skompromitować się w opinii publicznej, na, na której troszkę im jeszcze wtedy zależało. Te Zatrząc oficjalne... do drugiego korpusu, czyli, czyli weszli, wbili nóż w plecy i wszystkich załadowali i cylik... Wtedy w Moskwie po raz pierwszy ambasador Grzybowski, który odmówił przyjęcia haniebnej rzeczywiście noty sowieckiej mówiącej o upadku państwa polskiego i tak dalej dalej. 17 września on po raz pierwszy użył sformułowania nóż w plecy. Ci żołnierze poszli do niewoli, poszli do więzień, poszli na Syłki, poszli na zesłanie, poszli na Syberię, na Kamczatkę i tak dalej, i tak dalej. Drugi, ten niesamowity marsz żołnierza armii Andersa, to jest ten marsz z kolei jakby z powrotem, ale jeszcze nie z powrotem do Polski, ale z powrotem do armii polskiej, do armii polskiej Andersa, która się tworzy w, od momentu podpisania umowy wojskowej polsko-sowieckiej, dokładnie 14 sierpnia 1941 czy chodziło o to, że polskie dowództwo obawiało się, że ci właśnie żołnierze zostaną wcieleni do Armii Czerwonej? Było rzecz jasna takie ryzyko i, i, i później takie wypadki miały miejsce. Chodziło o stworzenie polskiego wojska pod polskim dowództwem złożonego z więźniów. To jest pierwsza armia w historii świata chyba złożona wyłącznie z więźniów. Dowodzona przez więźniów. Dowodzona przez skazańców. To jest coś rzeczywiście niesamowitego. Ta ewakuacja, o której pani wspomniała, ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód, która ma miejsce od marca do sierpnia 1942 roku, to jest ten trzeci marsz. To jest marsz w stronę Polski, tyle że niestety to okrężną, okrężną, drogą, okrężną drogę, Ale warto o tym pamiętać, że najprawdopodobniej była to jedyna armia spośród wszystkich armii alianckich, II wojny światowej, która szła przez trzy kontynenty. Bo przecież jeśli przyjmiemy, a tak było, że historia tej armii, historia żołnierzy tej armii zaczyna się we wrześniu 1939 roku po 17 września, no to oni szli rzeczywiście z Europy, z przez Azję, Afrykę, bo przecież do, do Włoch transporty żołnierzy 2 korpusu idą z Egiptu i z powrotem do Europy. Wybiegając naprzód, trzeba wspomnieć, do czego pewnie dojdziemy, może w którejś z następnych audycji, bo dziś na pewno nie, że oni do tej Polski w większości nie doszli, a jeżeli doszli to... A jeżeli doszli, to, to los ich losy było. ich były różne. I myślę, że takim jednym z kilku możliwych zakończeń takiej, takiej długiej opowieści o tej armii jest szokująca zupełnie historia, która stała się udziałem dokładnie 888, tak się złożyło, żołnierzy drugiego Korpusu, którzy wrócili po wojnie, nawet nie do Polski, tylko dalej, wrócili na sowiecką Białoruś bo Armia Andersa, Drugi Korpus to są żołnierze, którzy w około 75% wywodzą się z ziem wschodnich. Ich, ich rodzinne korzenie były na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej, zwanych Niesłusznie, moim skromnym zdaniem, kresami wschodnimi, to była połowa, połowa terytorium Rzeczpospolitej. Tak, Tych 888, którzy wrócili na sowiecką Białoruś, w 1951 roku zostali zesłani ponownie na Syberię. Wrócili z nich w 1956 roku nieliczni. O ogromnej większości z nich, o ich dalszych losach nie wiemy nic. w 1945 ich zesłali na 10. W 1951 roku. 50, 50. W 51 mm. roku. I co, i wrócili? Niewielka część z nich wróciła w 55 i 56 już do Polski. Co się stało z pozostałymi do dziś nie wiemy. Ujawniono tą szokującą historię dopiero w książce wydanej w Polsce w 98 roku. To już teraz pan wie, panie doktorze, dlaczego będę pana męczyć o Monte Cassino, cały ten splot bardzo trudnych do opowiedzenia i do oceny tym bardziej jednoznacznej wydarzeń wojennych, osobistych, decyzji, rozkazów, jak również późniejszych wydarzeń, które moim zdaniem są bardzo przykre. Największy problem z taką, z taką opowieścią o tej armii polega na tym, że to jest no, rzeczywiście gigantyczny temat po prostu, niesłychanie rozległy temat, jeden z najważniejszych w naszej historii no co najmniej dwudziestowiecznej, ale no, no, straszliwie obszerny i taka prawdziwa opowieść. No, w jaki sposób na przykład można... Połączyć ten, ten sam począteczek tworzenia Armii Andersa z, z Monte Cassino i z Rzymem. No na przykład w bardzo prosty sposób. Ten 14 sierpnia 1941 roku, kiedy w Moskwie generał szyszko Bohusz podpisuje w imieniu Polski polsko-sowiecką umowę wojskową o tworzeniu Armii Andersa w Związku Sowieckim, był niezwykłym dniem dla, dla Polski. Dlatego, że w tym dniu miały miejsce cztery niesłychanie ważne wydarzenia, które odegrały ogromną rolę. Sierpnia, 14 sierpnia 1941. Na Czyli Atlantyku. Dwa po tym, jak Związek Sowiecki został z Grodziecką napadnięty został przez swojego największego przyjaciela. I oczywiście tak. i według e, wszystkich podręczników sowieckich, w ogóle w mentalności tak. sowieckiej, to jest to początek, początek II wojny światowej. Wojna. Wcześniej nie było tak. żadnej wojny. Tak, Na Dalekim Atlantyku alianci podpisują Kartę Atlantycką. Jeden z najpiękniejszych dokumentów czasu wojny i nie tylko czasu wojny. Jeden z dokumentów, które miały być dokumentami założycielskimi także ładu powojennego. Jeden z dokumentów, który w bardzo piękny sposób mówi o celach wojny i mówi o tym w taki nowoczesny sposób. Znaczy, że celem wojny jest nie tylko wygranie wojny, ale także wygranie pokoju. I to jest jeden z, najbardziej, z najważniejszych dokumentów dla nas, dlatego że Polska i Polacy... Zostali zdradzeni właśnie gdzieś tam od tego momentu, kiedy Zachód zaczął zapominać, że taką kartę atlantycką kiedyś podpisał. Ona mówiła między innymi o niezbywalnym i niepodważalnym prawie każdego narodu do wybrania sobie samemu formy rządów. I tak dalej, i tak dalej. To jest taki jeden z najbardziej wymownych dowcipów żołnierskich. Dowcipy żołnierskie, zwłaszcza w czasie wojny, przekazują ogromną porcję prawdy. I taki jeden z popularniejszych polskich dowcipów wojskowych z 1945 roku mówi o tym, że polskie lotnictwo zostało rozwiązane i wszystkich lotników wcielono do marynarki wojennej. A co się stało? Dlaczego? Żeby więcej ludzi mogło szukać zatopionej karty atlantyckiej. To za chwilkę stanie się czymś niesłychanie ważnym przy Monte Cassino, ale wróćmy jeszcze na sekundkę, tylko 14 sierpnia. W Londynie ma miejsce premiera bardzo ważnego, popularnego, niesłychanie później popularnego filmu brytyjskiego, fabularnego, Dangerous Moonlight, poświęconego w całości Polsce i Polakom. Niebezpieczny księżyc. Którego głównym bohaterem jest znakomity młody polski pianista, który w momencie wybuchu wojny staje się lotnikiem, broni Polski i Warszawy we wrześniu 1939 roku, a później broni w Wielkiej Brytanii w Battle of Britain. Jest z taką niesłychaną sympatią o Polsce i o Polakach opowiadających film, z którego jeszcze, ba, jeszcze większą popularność zdobyła obecna tam melodia, specjalnie napisana do tego filmu, kompozycja czysto instrumentalna pod tytułem Warsaw Concerto. Najpopularniejszy utwór muzyczny poświęcony Polsce i Polakom obcy powstały, napisane, skomponowane w czasie II wojny światowej. W ciągu następnych trzech lat do wybuchu powstania warszawskiego nuty i takie specjalne, specjalne wydania nutowe tej piosenki i nagrania na płytach sprzedano w samej Wielkiej Brytanii w liczbie ponad 800 tysięcy egzemplarzy. A Dinsel, który skomponował ten utwór był najprawdopodobniej jedynym kompozytorem, który w czasie II wojny światowej otrzymał wysokie odznaczenie państwowe. Premier Mikl Kołajczyk tuż przed wybuchem powstania w bardzo godnej oprawie wręczył mu uroczyście krzyż zasługi od Rzeczpospolitej za skomponowanie jednego utworu muzycznego. Była to bardzo piękna uroczystość opisywana w prasie. Trzeci moment to jest Auschwitz, bo w Auschwitz w tym dniu idzie na śmierć ojciec Kolbe. I proszę zobaczyć, że to właśnie ten temat jest tak niesamowitym tematem, że to wszystko się łączy, że że śmierć ojca Kolbe jako taki, taki niezwykły wręcz symbol tego, tego wszystkiego, co okupanci zamierzali wykonać i tego, w jaki sposób obywatele polscy się temu przeciwstawiali, aż do takich heroicznych, przekraczających wszelkie granice heroizmu, czynów i decyzji. A przecież ojciec Kolbe był wyświęcony na... Księdza w 1918 roku w Rzymie, do którego armia Andersa, utworzona w dniu jego śmierci, za chwilę Dąży, będzie, będzie dążyć. dążyła i będzie wyrąbywała, mówiąc językiem wojskowym, drogę do tego Rzymu. I to jest też drugi problem w takiej opowieści o armii Andersa, że my cały czas poruszamy się w, w różnych płaszczyznach, że, że my cały czas poruszamy się w, między takimi sytuacjami, które no, teoretycznie nie miały prawa się zdarzyć, że no, takich, takich zbiegów okoliczności, takich związków. No, wcześniej strasznie trudno było to sobie wyobrazić. Mówi się czasem w poezji, że to w różnych tekstach poetyckich, a także we wspomnieniach spotyka się sformułowanie, że ta armia Ci żołnierze szli z dna piekła. No i wszyscy traktują to jako, jako przynajmniej poetycką metaforę. Nie. Mając na myśli to, że, że byli w warunki, warunki wojnie, w warunkach wojennych. W jakich w, byli przytrzymywani wbrew sobie na Syberii mhm. i z jakich straszliwych warunków wychodzili do, do tej armii. Otóż to nie do końca jest metafora, dlatego że dokładnie taką nazwę, dno piekła, w języku uzbeckim nosiła miejscowość, w której stacjonował jeden z oddziałów tej armii. 18. Pułk Piechoty, późniejszy, słynny 18. Lwowski Batalion Strzelców, który właśnie stamtąd szedł, wyruszał. To, Czy jest, wszystko się to jest ten sam batalion, który zresztą trzy lata później, w październiku 1944 roku wyzwoli Predapio, święte miejsce faszyzmu włoskiego. Miejsce urodzin Mussoliniego, gdzie w takim super ekskluzywnym, jeśli można użyć takiego słowa, grobowcu rodzinnym rodziny Mussoliniego była księga pamiątkowa wyłożona dla, do wpisów przez niezwykłych gości. Kiedy Polacy zdobyli predapio, generał Rudnicki, który wszedł do tego Grobowca, zobaczył tą księgę. A ponieważ był dobrze wykształconym polskim generałem, oczywiście skojarzył sobie to miejsce i skojarzył sobie nazwisko Mussoliniego z, ze słowami, które się wymknęły Mussoliniemu, za które później przepraszał i z których się wycofywał, ale które powiedział we wrześniu 1939 roku Polonia likwidata. I cóż zrobił generał Rodnicki? Generał Rodnicki w imieniu wszystkich żołnierzy II Korpusu i w imieniu Polski. Wpisał do tej księgi króciutką odpowiedź, podpisując i datując to, październik 44, Polonia non-elit W ten sposób myślę, że też oczywiście można opowiadać losy tej armii, tyle że no, trzeba właśnie tu pozbierać wiadomości z bardzo różnych przegródeczek Postarać naszej się, historii, naszej wiedzy. Żeby to było jak żeby, żeby to była taka ciągła opowieść ciągła uwzględniająca opowieść. właśnie, no, no rzeczywiście nieprawdopodobne zupełnie rzeczy, które się zały, Któż sobie mógł wyobrazić w czasie tych niemal dwóch lat między wrześniem 39 a sierpniem, wrześniem 41, że pierwsza msza katolicka w katolickiej świątyni odbędzie się w Moskwie następna z udziałem Polaków celebrowana przez polskiego kapłana z udziałem polskich żołnierzy, jeszcze nie w mundurach, bo tylko Anders ma wtedy mundur. To jest pierwsza niedziela września, czyli 7 września 41. I tam szasie odbędzie w świątyni katolickiej, w słynnym kościółku francuskim świętego Ludwika, jedynym hmm. wtedy miejscu kultu katolickiego, czynnym w Moskwie. A przecież ten kościółek jest na łubiance. Jest wprawdzie na małej łubiance, ale jest dobrze widoczny z okien słynnej, osławionej, straszliwej łubianki. I są opisy ludzi, którzy uczestniczą w tej mszy którzy mówią, że wszystkie te okna to, był, to były same głowy nkw którzy przyglądali się temu absolutnie niezwykłemu Ceremonie wydarzeniu miało. w Moskwie. Mhm. Przecelebrował wspaniały, niesłychanie zasłużony, przepiękna postać z przepięknej rodziny polskiej ksiądz Włodzimierz Cieński, dosłownie 3-4 dni temu wypuszczony z więzienia sowieckiego. Przypomnijmy, który to był. Data. 7 września 1941. 1941. A krzyżem na posadzkę rzucił się profesor Tadeusz Sulimirski, dziękując Bogu za ocalenie właśnie z owego Dnia Piekła. Na piekła. Panie doktorze, dalszy ciąg nastąpi niewątpliwie, a dziś zostaniemy z tym obrazem pod powiekami tego francuskiego kościółka w centrum Moskwy. I z takim wspaniałym rysunkiem Feliksa Topolskiego, który jest wtedy w Moskwie i narysował tą mszę. Jest to jeden z najbardziej wstrząsających rysunków, takich graficznych obrazów, ważnych momentów w historii Polski, jakie powstały w XX wieku. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że gościem moim był dr Andrzej Krzysztof Kuner, A za chwilę Inny gość, inny temat. Dziś ze mną w studiu jest profesor Antoni Dudek, badacz dziejów najnowszych przede wszystkim Polski, pracownik ipn oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dorobku pana profesora jest mnogość druków rozproszonych, a także i publikacje książkowe, jak na przykład Reglamentowana rewolucja, Historia polityczna Polski 89 2005 i Utopia nad Wisłą – dzieje PRL. A przed sobą mam jeszcze inną książkę, świeżutką, pana profesora o pięknym tytule PRL bez makijażu, czyli PRL ty panie profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. PRL bez makijażu, jest tam podział na rozdziały, każdy z rozdziałów albo też kilka rozdziałów dotyczy jakiejś bolesnej albo ważnej albo tajemniczej sprawy dziejącej się w PRL-u, która do dziś, ileż tych spraw do dzisiaj nie ma rozwiązań. Jak na przykład skrytobójstwa. Skrytobójstwa, no, skrytobójstwa, skrytobójstwa są najtrudniejsze. Skrytobójstwa, no można powiedzieć, Zdziałacze kryminalne. Działacze opozycji, Działacy, ale kryminalne. Tak. Z która, z takie sprawy jak sprawa Gerharda, na przykład, która niby jest rozwiązana, a nie do końca, jak się okazuje. A prawda? sprawa Marchwickiego. A, właśnie, a jeszcze tak. starsza sprawa młodego. Piaseckiego syna tak, Polisława dokładnie. Piaseckiego, którego jeden z reżyserów i pisarzy chyba w przystępie szał, oskarżył o tę zbrodnię. Niemniej, nie więcej, tylko Andrzeja Wajdy potem się musiał no tak, z tego wycofywać. To, to są jakieś ekstrema, natomiast nie, oczywiście to jest najtrudniejsza sprawa, wyjaśnianie po latach spraw zabójstw jest właściwie sprawą beznadziejną. to znaczy oczywiście to się udaje w przypadku tego policyjnego archiwu MIX, gdzie oni tam czasem w jakichś prostych sprawach zbadanie kodu DNA daje odpowiedź, ale tak naprawdę te najgłośniejsze mordy polityczne z dziejów PRL, prawda, poczyniając o sprawie Bogdana Piaseckiego na księdzu Jerzym Popiełuszce, czy czy księdzu Suchowolcu, Zychu Kończas, obawiam się, że nie zostaną ostatecznie wyjaśnione. Akurat ja o nich poza sprawą księdza Popiełuszki nie piszę, choć o tej akurat piszę, bo stawiam tam pewną hipotezę, moim zdaniem najbardziej prawdopodobną, jeśli chodzi o inspirację. Ale nie będziemy rozwiązywać. Nie będziemy nie rozwiązywać. Będziemy natomiast, natomiast, natomiast książka jest zbiorem szkiców o rzeczywiście różnych sprawach w PRL-u. To są tak naprawdę artykuły. Kóły, które publikowałem w różnych miejscach w prasie w przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Przy czym prasa ma to do siebie, że przyjmuje często teksty w wersji skróconej, a ja tu mogłabym sobie pozwolić na ich rozbudowanie, więc niektóre mają trochę więcej niż taki klasyczny gazetowy artykuł. Poza tym prasa jako taka jest rzeczą ulotną, efemerydą. Przecież gazet nikt nie zbiera w związku z tym. No Nieliczni zbierają nie licznie wycinki nie, gazetowe, jeszcze... ale rzeczywiście książka Przecież jest czymś zupełnie Książka jest rzeczą trwałą, książkę można odstawić na półkę, wrócić do nich, Panie profesorze, wracając właśnie do tych tajemnic PRL-u, tajemnic powiedzmy dotyczących polityki bez makijażu. Ta polityka miała na sobie straszliwie grubą warstwę pudru, podkładu, szminki, wszystkiego, co tylko można nałożyć na twarz, jeżeli się nie chce, żeby ona ukazała się w całej swojej krasie i nagości. Dokładnie, to czy to było związane z istotą systemu komunistycznego, który był systemem opartym na wyjątkowo silnym kłamstwie. Każdy system niedemokratyczny ma w sobie sporo kłamstwa, ale komunizm był tu wyjątkowy, dlatego że on nie mówił, że nie ma demokracji, tak jak na przykład w przypadku faszyzmu. Faszyzm mówił jasno, demokracja jest zła. Komunizm mówił, nie, demokracja jest dobra, ale my oferujemy wyższą formę demokracji od tej demokracji burżuazyjnej, prawda, którą zginiwej. znacie... Zgniłej. prawda. My prowadzimy demokrację socjalistyczną, prawda. Złośliwie mówili, że tak się ma demokracja do demokracji socjalistycznej, jak krzesło do krzesła elektrycznego. To jest znana anegdota No ale jest tak, że to powodowało w konsekwencji no, konieczność potęgowania tego kłamstwa na różnym poziomie, prawda. Nawet w formie języka, prawda. Nie było strajków, tylko były przerwy w pracy. Jak już trzeba było się przyznać do tego, że są strajki, to mówiono, że doszło do przerw w pracy. Nie było opozycji na przykład, prawda? Albo, albo siły antysocjalistyczne. W każdym razie to, to kłamstwo było naprawdę na tak wielu poziomach, że, że, że dzisiaj rzeczywiście odkrycie tego wszystkiego, pokazanie, zdrapanie tego jest, jest bardzo trudne, bo, bo to oczywiście na poziomie języka się udaje. To się udaje na poziomie na przykład pewnych konkretnych wydarzeń, prawda, no, zaczynając od słynnego manifestu PKWN, pra, który miał być w hełmie lubelskim 22 lipca. Rozwieszana w rzeczywistości nie był, wieszany nie był tam drukowany, w Moskwie. A był, owszem, dojechał z Moskwy, gdzie ją w rzeczywistości wydrukowano wiele dni później, prawda? I to było takie pierwsze kłamstwo. Później, prawda, te, treść tego manifestu było święto państwowe, prawda? Ale samego manifestu nigdzie przeczytać nie można było, bo jego niektóre deklaracje dotyczące na przykład pluralizmu politycznego, pewnych gwarancji e, wolności politycznych były niewygodne dla władz komunistycznych. Później świętowano główne święto państwowe wydanie manifestu, ale sam manifest był niewygodny. I tak od tego, aż do samego końca są z tym problemy. Było to kłamstwo, natomiast są takie obszary, które są znacznie trudniejsze, dzisiaj ciągle jeszcze do, do od, takiego odsłonięcia. odsłonięcia. No, dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma dokumentów. Wszystkim cała sfera stosunków polsko-sowieckich. My o tym ciągle wiemy bardzo mało. Jest cała sfera polityki gospodarczej. Tutaj po części to wynika z tego, że bardzo niewielu historyków się chce historią gospodarczą tak, zajmować. Ale nawet jak się znajdą, to okazuje się, że bardzo wielu dokumentów nie ma i są ogromne problemy z, na przykład z od tworzeniem bilansu tej industrializacji, bo to, to jest przez obrońców PRL jeden z głównych argumentów, to kraj się rozwinął. Ale jak to się tak dokładnie zaczyna liczyć prawda, z ołówkiem w ręku, na podstawie konkretnych inwestycji, to się okazuje, że to często jest złudzenie pewne. Że owszem, zbudowano hutę, czy zbudowano prawda, jakiś zakład przemysłowy, ale okazuje się, że koszt tego był gigantyczny. Że tak naprawdę w normalnym kraju by czegoś takiego nie zbudowano za takie pieniądze, by się ekonomicznie nie opłacało. Mm -hmm. prawda? Ile... Więc mieliśmy całą masę mm -hmm. tych nietrafionych inwestycji z różnych okresów. No, taki symbol, prawda, słynna Nowa Huta pod Krakowem, gdzie ani rudy, ani węgla kamiennego, prawda? Ale trzeba było przełamać reakcyjność Wieś Krakowa, mogiła, tak, i zbudowano, zbudowano pod Krakowem największy e, wtedy w Europie kombinat metalurgiczny. Więc to były różne szaleństwa ideologiczne. Ile pamiętam, było tak, chyba już za Gierka, że już nigdzie w cywilizowanym, myślącym w sposób ekonomiczny w świecie nie budowano gigantów, tylko budowano małe zakłady przemysłowe słowy, bo one były bardziej wydolne i znaczy, gimnastykowane. To, to zależy od, od dziedziny gospodarki, natomiast no, trudno małą fabrykę samochodów zbudować no, takich lukszysowych tak, tak, wozu. Ale jeśli weźmiemy na przykład właśnie kolejną gigantyczną, największą no inwestycję właśnie. lat 70. Hute Katowice, no to jest oczywiste, że mieliśmy do czynienia z gigantomanią i z budowaniem czegoś, co tak naprawdę nie było w Polsce na taką skalę potrzebne. Nawet mimo, że ta gospodarka się wtedy bardzo dynamicznie rozwijała i stal była w większej ilości potrzebna. Więc lata 70. jest w ogóle symbol wielu nietrafionych i Inwestycji, bo dzisiaj jest ta nostalgia za epoką Gierkowskiego, jeden, jeden z tekstów poświęcam tej dekadzie lat 70., kiedy rzeczywiście tak naprawdę ludzie się łudzili, czy łudzą dzisiaj, że to była taka epoka prawda, dobrobytu, taka epoka, kiedy ludziom się stopa życiowa podniosła. W rzeczywistości jest to oczywiście prawda, ale w odniesieniu tylko do połowy, pierwszej połowy tej dekady, rzeczywiście to jest okres takiego bardzo szybkiego rozwoju, ale już w roku 76. Cytuję fragment protokołu posiedzenia rządu premiera Jar Piotr Jaroszewicza, w której Jaroszewicz pyta, dlaczego, że on rozumie, że nie możemy jakiejś skomplikowanej obrabiarki wyprodukować, mówi do swoich ministrów, ale mówi, dlaczego nie możemy czegoś takiego jak gumofilce wyprodukować w wystarczającej ilości i za tymi gumofilcami przypominam, to takie gumniaki, czy gumowce, prawda, podbine, podbijane filcem popularne wtedy, yy, zwłaszcza tych na wsi, w łotach, i w, małotach, w tych nie. błotach, tak? Yy, I na to zaczyna się dyskusja między ministrami, dlaczego nie ma tych gumofilców. I wypowiada się minister przemysłu chemicznego i mówi, że my zamiast gumofilców mamy buty z polichlorku winylu. Na co, i że one by świetnie te gumofilce zastąpiły. Na to się odzywa minister handlu i mówi, ale handel nie chce brać tych butów, bo one, jak tylko temperatura spada poniżej zera, to sztywnieją. Po prostu nie sposób ich nosić. A poza tym ludzie mówią, że nawet jak jest temperatura dodatnia, powiada minister handlu, to, to wtedy szczypią podobno w ludzi w nogi. No i w tym momencie premier Jaroszewicz pyta ministra zdrowia, czy to prawda, że te z polichlorku winylu buty szczypią. I to jest to jest dyskusja na posiedzeniu rządu, kraju, który formalnie uważał się za, wtedy w propagandzie potęgę za dziesiątą, dziesiątą potęgę gospodarczą tak, świata, pamiętam, prawda? 35 tak. milionowy kraj i rząd dyskutuje na temat braku gumofilców. I no to, i to pokazuje, sznurek do sno wiązałek tak, którego nie było, tak. że już nie wspomnę, uczciwszy uszy dami dżentelmenów, o papierze toaletowym, który tak, przecież dokładnie. był Dokładnie. później, nie Choć on później się e, zrobił deficytowy i to już jest koniec lat 70., prawda? It... <laughs> A to jest ten moment, kiedy właściwie Polska jest u szczytu gospodarka PRL-owska swojego rozwoju i tego typu rzeczy są na... Ja bardziej nie opowiedziałem o to, żeby mówić o tym o tych gumofilcach, tylko o tym, jak funkcjonował rząd PRL, prawda? Że się zajmował tego typu sprawami. I nie tylko on, bo, bo gdzieś tam indziej, już nie pamiętam, czy to w tej książce, czy w innej, przytaczam taką z kolei dyskusję. Jeden z nielicznych zachowanych fragmentów scenogramów z posiedzeń biura politycznego z lat 80., gdzie z kolei generał Jaruzelski roztrząsa skandaliczną sprawę pojawienia się w Peweksie papieru toaletowego. Peweks pomnę tym co nie wiedzą, to był sklep, który można było kupować tylko za dolary, i bony TKO. Tak. I Jaruzelski mówi, no co ten naród się o nas pomyśli, papieru toaletowego nie ma w sklepach, a jest w pewek za dolary, prawda? I kto jest winny, że ten w tym pewek się ten papier toaletowy pojawił? Jak znam życie, to zarządził, żeby z Peweksu zniknął, ale też nie mógł sprawić, żeby się pojawił w normalnych sklepach. Eee, nie, oczywiście nie mógł, bo on był e, importowany za twardą walutę i takąż walutę trzeba było niego zapłacić, ale ciekawe było wyjaśnienie jednego z współpracowników generała Jaruzelskiego, któremu to zlepało. Otóż wyjaśnienie było takie, że to dyplomaci zachodni, którzy nie mogli zdobyć tego papieru, domagali się, żeby go gdziekolwiek można było kupić i w końcu, bo nie mogą stale przywozić, Bóg wie ile, i w końcu w Peweksie to specjalnie dla nich sprawdzono ten papier toaletowy, no, a że Polacy też mogą tam przychodzić i kupować, no to już trudno. Gdyby to nie było takie rozdzierająco smutne, bo na taki los, to znaczy na zmaganie się z takimi problemami z co? czymś co w cywilizowanym świecie już wtedy od pięćdziesięciu co najmniej lat nie było żadnym problemem. Wiadomo było, że obywatel musi być, musi być wyposażony w to wszystko, co mu jest potrzebne do życia godnego i przyzwoitego. Cała reszta jest już, leży już w jego gestii i jest w jego rękach. Natomiast władza i, i różne jej organa i instytucje oferują coś i w zamian czegoś żądają np. odpowiedzialności, uczciwości, przestrzegania prawa, płacenia podatków itd. itd. A my w środku, w końcu Europy, zmagamy się z takimi właśnie problemami, które są nierozwiązywalne. No sznurka jak nie było, tak nie było. Papieru jak nie było, tak nie było. Natomiast były różne zakazy, restrykcje, obostrzenia i, i grożenie paluszkiem. I tu dochodzimy do kwestii, no właśnie, nad którą pochyla się bez mała cały IPN i, i wiele, wielu innych badaczy, to znaczy do Policji Politycznej, czyli różnych form działania służb specjalnych, tak. które zapewne o rozmowach na temat papieru i zobaczenie władz, że tego papieru nie ma wśród ludności, także czyniło skrzętne notatki, ponieważ były to za tak. zarzewia niezadowolenia, którego się władza strasznie mała. Dokładnie, ponieważ to, co dzisiaj nam dostarcza tak naprawdę informacji o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, w w kraju, w świecie to są media, prawda, poczynając od prasy, radio, telewizja, różne stacje. Wiadomo, że w PRL-u to wszystko było sterowane i tak naprawdę ta rzeczywistość, która wychodziła z mediów była bardzo w ograniczonym w związku z tym, co, co, co miało faktycznie miejsce. Tam głównie uprawiano propagandę. To rolę dzisiejszych mediów pełniła służba bezpieczeństwa. Tyle, że oczywiście ona nie dostarczała wszystkim tych informacji, ale dostarczała ich rządzącym. Trzeba było takie ekskluzywne, agencja informacyjna tylko na potrzeby rządzącej. I teraz tak naprawdę Najważniejszym zadaniem służby bezpieczeństwa nie było, jak się dość powszechnie przypuszcza, łapanie potencjalnych opozycjonistów. Inaczej, oczywiście oni to też robili, ale to nie było ich głównym e, absorbującym. Ich, oczywiście poza sytuacjami dramatycznymi, jakiś tam, prawda, grudzień 70, może 68. Wtedy oczywiście oni, kiedy mm -hmm. ludzie się masowo buntowali, wtedy oni mieli głównym problem tłumienie. Natomiast na co dzień większość funkcjonariuszy SB zajmowała się po prostu z żmudnym zbieraniem informacji o nastrojach. Czyli właśnie kto, gdzie, komu co złego powiedział na temat zaopatrzenia w sklepach, kierownictwa swojego zakładu, co więcej i co gorsza kierownictwa partii prawda, na szczeblu centralnym albo w stosunku ze Związkiem Radzieckim, ale również Służba Bezpieczeństwa interesowała się na przykład nadużyciami, prawda, gdzie kto kradnie, prawda, Aha, e, co szmugluje. To były haki tak e, oczywiście, oczywiście, czasem to prowadziło do bardzo zabawnych sytuacji, jak słynna e, afera Zalew, to była największa afera obok afery żelazow wewnątrz służb, a mianowicie co jakiś czas, to się zaczęło w ogóle od milicji obywatelskiej, od funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą, oni co jakiś czas, prawda, próbowali namierzyć pewne, pewien szlak przemytu złota i dolarów, prawda, przez granicę, przez żelazną kurtynę i co, prawda, jakąś tam zasadzkę na kogoś szykowali, to im ten ktoś się nie wymykał. wpadał, wymykał. No i w końcu się okazało, że jest to, e, cała operacja przemytu jest po prostu sterowana przez Departament II MS ZW przez kontrwywiad. Na szczycie tej piramidy stał ówczesny wiceminister generał Matejewski, który po prostu, być może on sam nie był w to zaangażowany, do końca to nie jest jasne, ale na pewno grupa jego podwładnych stworzyła regularną organizację przestępczą i pod, pod że tak powiem, pretekstem prawda, właśnie działań kontrwywiadowczych w istocie rzeczy na wielką skalę szmuglowała, prawda, a to płaszcze ortalionowe z zachodu, prawda, a to, a to, a to, a to dolary prawda, w drugą stronę, różne rzeczy tam były szmuglowane i, i tutaj nagle się okazywało, że od sprawy prostego prze przestępstw gospodarczych nagle trafiano na operacje służb specjalnych, no i oczywiście Tą akurat sprawę wyciągnięto i sam Matejewski nawet miał proces i wyrok kilku lat więzienia, ale to się z kolei wiązało z rozgrywkami na najwyższym szczycie, dlatego że to zdemaskowanie tej afery się zbiegło z upadkiem Gomułki i, i rozgrywką między ludźmi Moczara, do których należał Matejewski, a generałem Szlachcicem, który został nowym ministrem spraw wewnętrznych i on się chciał najprawdopodobniej Moczarowców pozbyć z MSW i stąd tą sprawę jakby wyciągnięto. Tak jak zresztą wiele lat później wyciągnięto sprawę Żelazo przeciwko generałowi no, Milewskiemu, mhm. co zresztą moim zdaniem o tym właśnie w PRL bez makijażu miało ścisły związek z zainspirowaniem zabójstwa księdza popiełuszki ponieważ ja Nie jestem to. no tak ponieważ ja uważam że najważniejszy w każdej zbrodni jest motyw tak. Otóż w przypadku porwania księdza Popiełuszki najbardziej, jeśli będziemy się kierować tą logiką, będziemy szukać, kto miał największą motywację, żeby, tak, żeby tak zainspirować tą zbrodnię, to nie był to ani sfrustrowany nie wiem, kapitan Piotrowski z pułkownikiem Piotruszką, że oni z tego Popiełuszki nie potrafią uciszyć w inny sposób, ani nie był tym, choć faktem jest, że się frustrował generał Jaruzelski z generał Kiszczakiem, że ten Popiełuszko stale te kazania wygłasza, tylko był właśnie sekretarz KC, były minister spraw wewnętrznych Mirosław Milewski. Dlaczego? Dlatego, że wiosną 1984 roku generał Kiszczak, który był no generalnie w bardzo ostrym konflikcie z Milewskim, dowiedział się o aferze Żelazu. On o niej nie wiedział wcześniej, dlatego, że on ze służb wojskowych i jeden z braci Janoszów, to był ten gang właśnie, który tak, tak, rabował tak, tak, na zachodzie tak. w ramach akcji Żelazo. gang zorganizowany na polecenie Milewskiego na końcu lat 60' Ale to był pompać, gang jak u białych ludzi, tak, to znaczy mordujący, tak, dokładnie, rabujący, tak. Tak, i tak, tak, sklepy tak, tak, na dokładnie. zachodzie, no po prostu. No dokładnie, ale, ciś nie ale wrócił, prawda, na początku lat 70. z tymi wszystkimi precjozami i na wiele lat zapadła cisza wokół tego. Podzielono łupy, łupy e, się pochowało, ale w 84. roku wiosną jeden z braci Janoszu zaczął mieć kłopoty w związku z innymi operacjami nielegalnymi, których dokonywał i kiedy go zatrzymano, jego brat poszedł do, do generała Kiszczaka, żeby przypomnieć o dawnych zasługach i powiedzieć, że co się tu dzieje, że mojego brata tu się zatrzymuje. I w tym momencie Kiszczak, nawet do samego Kiszczaka są do kogoś z ludzi Kiszczaka. Kiszczak się dowiedział, że była taka sprawa jak żelazo. A on nic nie wiedział. Nie wiedział. I, za, i natychmiast oczywiście pobiegł z tym do Jaruzelskiego, który też o tym nie wiedział. I oni nagle zobaczyli, że w końcu się pojawia okazja, żeby się pozbyć Milewskiego, który był osobą szalenie wpływową, który miał kontakty, chodził za człowieka Moskwy i to było dość powszechne. Znaczy, sta, Moskwy w sensie tak, Kremla. Tak, powiązanego. Pojawił się pretek, żeby się go pozbyć z kierownictwa pod hasłem, prawda, właśnie, że on Oczyszania zorganizował szeregu. tak. Dokładnie. Mhm. I powołano specjalną komisję Komisję Biura Politycznego z bardzo wysokim rangą członkami, którzy mieli zbadać przypadek Milewskiego jego odpowiedzialność. Komisja zaczęła przesłuchiwać różnych ludzi w tą sprawę zaangażowanych, w tym oczywiście samego Milewskiego, który się wypierał, no ale, że tak powiem, zeznania innych go. przeciwko niemu przemawiał. I w tym momencie Milewski, tu się zaczęło lato roku 1984, zrozumiał, że jeśli nie dojdzie do jakichś niepokoju społecznych na dużą skalę w Polsce, to prawdopodobnie jego upadek jest nieuchronny i tak się zresztą stało. Tylko, że w prawie rok później. Otóż w moim przekonaniu Milewski miał konkretny powód, żeby zainspirować porwanie i zabójstwo księdza Popiełuszki, ponieważ gdyby doszło do tego, co się ostatecznie nie stało, a się doszło do niepokojów społecznych na dużą skalę... Wtedy, w tym 80 Jesienią 84 roku, a przecież wiemy, że, że też pogrzeb księdza Jerzego, w którym ogromne ilości ludzi brał, mógł się różnie skończyć, więc gdyby doszło do niepokojów na wielką skalę, to Milecki by przetrwał. Mało tego, może by nawet umocnił swoją pozycję. No, to się mu nie udało i wiosną 85 roku został pozbawiony wszystkich stanowisk wysłany na emeryturę, ale co ciekawe zachowała się w zbiorach prywatnych taka notatka, którą sporządził jeden z doradców, generała Jaruzelskiego, major Górnicki. Ta notatka była kilka lat temu publikowana. Ona zrobiła wtedy duży rozgłos, kiedy ją kilka lat temu profesor Paczkowski ujawnił jej istnienie. I w tej notatce właśnie tak samo rozumowanie przeprowadza Górnicki i kilku współpracowników Jaruzelskiego, mówiąc, że ich zdaniem za porwaniem księdza Jerzego też stoi Milewski i z podobnym uzasadnieniem. I ja podzielam mm -hmm. ten ich punkt widzenia, chociaż twardych dowodów na to nie ma, bo nie ma. musiałby to Piotrowski czy Pietruszka powiedział i tego już na pewno teraz nie powiedzą, skoro przez tyle lat tego nie powiedzieli. Więc ta sprawa pozostaje niewyjaśniona. Więc ja mówię o tym wszystkim, co dotąd powiedziałem jako o hipotezie, hmm. która mi się wydaje bardziej prawdopodobna niż inne, budowane w tej sprawie hipotezy. Czyli i protest, no. Rzymianie Uch, zawsze mieli rację i właściwie należy słuchać tego, co mówili Rzymianie, bo człowiek się nie zmienił na przestrzeni tych paru tysięcy lat. Działa powodowane tymi samymi Zwłaszcza ludzie sprawujący władzę się dość do siebie podobnie. Tak zarabiu. jak ludzie na przykład zakochani, taki sprawujący władzę, czyli też żywiący niepohamowaną miłość do władzy i do siebie samego na szczytach tej władzy. Skoro już jesteśmy przy zbrodniczym charakterze tego systemu i tych służb i tym, co mają na sumieniu, proszę mi powiedzieć, czy uważa Pan Profesor, że rzeczywiście nie ma możliwości osądzenia w końcu generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, osądzenia zabójców, czy też wydania władzy, wyroku nawet bez... Co się dzieje z tym generałem Milewskim? Bo, bo no bo ja jest wiem, na emeryturze, no się nieźle Chodzi, ta, chodzi ta, ta, na spacery z pieskiem. No, Zapewne ta. jak w swoim czasie Różański chodził hmm. po alejach ujazdowskich. Nie ma możliwości postawienia przed sądem i wydania wyroku już nawet Zaczy, bez to, każdy, do Trzeba by każdy przypadek odrębnie potraktować. no Ja podam przykład generała Jaruzelskiego no Kiszczaka właśnie, no właśnie. i kilku innych autorów stanu wojennego. W kwietniu 2007 roku, czyli rok temu Instytut Pamięci Narodowej skierował prokuratura IPN, skierował akt do skarżenia do sądu. No i od roku sądy nie mogą się zdecydować, czy ten proces ma być rozpoczęty, czy nie przerzucają jeden sąd okręgowy do sądu rejonowego, sąd rejonowy do okrągowego. I w tej chwili no, najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu zostanie podjęta decyzja, no właśnie czy ta sprawa jednak e, rozpocznie się proces, czy też zostanie odesłana do prokuratury IPN, o co wnoszą obrońcy Jaruzelskiego z żądaniem, żeby przesłuchać Margaret Thatcher, Michała Gorbaczowa. Tak, e, no więc to są oczywiście wszystkie takie chwyty adwokackie, których celem jest jedno odwleczenie tego procesu. No, oczywiście, się. że generał Jaruzelski ma już bardzo zaawansowany wiek, podobnie Kiszczak i ci inni. I tu chodzi tak naprawdę o to, żeby, żeby ten proces się nie zaczął, nie póki nie oni za, żyją. No a jak umrą, to oczywiście nie będzie już przy komu zacząć tego procesu. Natomiast ja jestem w ogóle pesymistycznie nastawiony, bo ja patrząc na proces inny, w którym Jaruzelski jest oskarżony, proces o, o masakrę robotniczą w grudniu 70 na wybrzeżu, gdzie Jaruzelski nie jest głównym winnym, że była jasność w przeciwieństwie do stanu wojennego, to ten proces trwa od ponad 10 lat, jego końca nie widać i podejrzewam, że proces o stan wojenny w takim przedziale czasowym daje gwarancję, że po kolei kolejni oskarżeni będą z ławy odchodzić w sposób naturalny, biologiczny. Także obawiam się, że tu już historia tylko będzie oceniała generałów. No tak ale generał Jaruzelski stroi się w piórka rycerza bez skazy no. i staje przed kamerami i ogłasza, że on już marzy o tym, żeby wreszcie stanąć przed tym sądem i usłyszeć sprawiedliwy Ale sprawie obrońcy robią zupełnie coś innego. Po czym robi wszystko, żeby to. nie stanąć, jak w swoim czasie mówił Zbyszek Branach, który pisał o taką napisał książkę Grudniowe Wdowy czekają, że widać bardzo niewygodna temu rycerzowi prawdy jest łaba Oskarżonych w związku z tym unika jej od 10 lat w bardzo przemyślny sposób. Ja jednak jestem umiarkowaną optymistką panie profesorze i mam nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość, bo jeżeli się nie no, domknie pewnych spraw, redaktor, to pozostanie. Zgodę, ale pani, pozostanie, ale, ale, dobrze, tam, ale, mamy, ale mamy na przykład problem inny. Jest cała grupa prokuratorów i sędziów, którzy mają, niektórzy z nich mieli, czy mają krew na rękach, inni może krwi nie mają, ale mają ogromne krzywdy, które wyrządzili ludziom swoją nadgodliwością, swoją ślepą służbistością w czasach PRL-u, ale oni odchodzą. Oto na przykład w styczniu tego roku zmarł sędzia Mieczysław Widaj, który miał na koncie ponad 100 wyroków śmierci, które wydał na żołnierzy podziemia niepodległościowego w czasach stalinowskich i kilkakrotne próby postawienia go przez IPN przed sądem spełzły na niczym, dlatego że polskie sądownictwo nie przyjmuje do wiadomości, że istnieje coś takiego jak zbrodnia sądowa. Czyli, że można było po prostu kogoś w tak, majestacie nie tak ma zwanego PRL-owskiego prawa mm. na stryczek czy przed pluton egzekucyjny postawić i wszystkie próby pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów za zbrodnie epoki PRL jak dotąd spełzły na niczym, no a oni odchodzą. Sędzia, widać, do stycznia brał 9 tysięcy emerytury i, i skończył już ją brać, bo zmarł, prawda? Więc on już ani mu tej emerytury już nikt nie obniży, co niektórzy proponowali, nie ani go tym bardziej, nikt oni... mu tak też mm -hmm. procesu nie wytoczy, już go nie ma. Więc ten optymizm mój, który jeszcze żywiłem jakieś 10 lat temu, stopniał przez te 10 lat, bo okazało się, że po prostu za chwilę, że Rzeczywiście nie będzie już szans na stawienie tych ludzi przed sądem, bo oni rzeczywiście będą odchodzili w tempie bardzo szybkim. No zobaczymy, czy je będzie na wierzchu, że tak powiem. Czy jednak ktoś podejmie straceńcze ryzyko i dokona na przykład zmian w ustawach odpowiednich, czy w kodeksie, czy w konstytucji i uda się choćby panią Helenę Wolińską sprowadzić. Nie, to to jest władze brytyjskie. To tutaj już Polska zrobiła Nic wszystko w tej sprawie. To już tylko Brytyjczycy mogliby ją wydać, nie wydadzą jej. Zobaczymy w takim razie. Ja jednak nie tracę nadziei. Proszę pozwolić mi, żebym ja w tej nadziei nikłej, bo nikłej albo trwała, ale trwała. Na dziś to już wszystko. Gdyż Czas nas niestety goni, panie profesorze, ale niebawem spotkamy się znowu i w dalszym ciągu będziemy omawiać PRL bez makijażu. Przypomnę Państwu, że moim gościem w studiu był znakomity historyk profesor Antoni Dudek z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.